Harmonijny układ. Z biegiem lat asortyment towarów sprzedawanych na bagnie powiększył się, zwłaszcza jeśli chodzi o przedmioty z metalu. To była istna rupieciarnia. Przez plac przewijało się mnóstwo ludzi, sprzedających i kupujących. Roiło się tu od Żydów w hałatach i myckach z brodami i pejsami głośno reklamujących swój towar, że też żaden artysta nie przeniósł tego malowniczego obrazu na płótno. Na szczęście dysponujemy licznymi zdjęciami. Pozwalają one odtworzyć wyobraźni codzienność toczącego się tu niegdyś życia. Na Ordynackim Na terenie ograniczonym linią krawędzi tarasu warszawskiej skarpy oraz dzisiejszymi ulicami Ordynacką, Kopernika i Szczyglą znajdował się obszerny plac należący do właścicieli Pałacu ostrowskich na Tamce. Pierwotnie planowano utworzenie tu wielkiego dziedzińca przed innym projektowanym przez Tylmana z gamerem pałacem, który ostatecznie nie powstał. Pusta przestrzeń przeznaczona była na aleję dojazdową z budynkiem wozowni i stajnią obok, o rzucie poziomym rozwartej podkowy. Co odnotował plan Warszawy Tirdegaja z 1762 roku. Następni właściciele posesji, ordynaci zamoźcy, a później Chodkiewiczowie, nic tu nie budowali przez dziesiątki lat choć nie porzucili myśli o wystawieniu nowego pałacu. W początku wieku XIX został nawet przygotowany projekt zagospodarowania tej przestrzeni przez wystawienie gmachu, który w części byłby zwierciadlanym odbiciem pałacu przy ulicy Tamka. Miał on stanąć przy ulicy Szczyglej. O środku przestrzeni między nimi przewidziano wzniesienie jeszcze jednej monumentalnej budowli pałacowej. Kto był autorem tego niezrealizowanego zresztą projektu pozostaje dotąd zagadką. Jedyną nową budowlą, jaka się tu pojawiła w początku XIX wieku, był piętrowy dom na planie prostokąta z szeropołaciowym niskim dachem i skromnymi elewacjami. Stał nad samą skarpą, przy wąwozie ulicy Szczyglej Ustawiony ukośnie W stosunku do osi podłużnej placu Może był to element Nieurzeczywistnionego Większego założenia A może dom dla służby Pałacu Ordynatów W każdym razie stanowił obiekt Nader oryginalny i, co ważne Ocalał z pożogi Powstania Warszawskiego Po wojnie zamieszkiwany Był przez kilka rodzin Niestety Podjęto decyzję jego rozbiórki, bo ktoś uznał, że będzie on kolidował z nowym cudem architektury Akademium Muzyczną. Plac, użytkowany dotąd jako ogród owocowo-warzywny, został około roku 1820 odsprzedany Felicjanowi Zaleskiemu, który w roku 1823 odstąpił go Michałowi Gajewskiemu. Ten urządził tu targowisko na Ordynackiem. Handlowano głównie produktami rolnymi, dlatego częstokroć stało tu dużo chłopskich furbanek. Ten nowy punkt otrzymał obudowę architektoniczną w postaci ustawionych na granicy placu z trzech stron Straganów. Był to zatem jeden obiekt na planie wydłużonej, załamanej podkowy, otwartej od północy, czyli wejście prowadziło od strony ulicy Ordynackiej. Może w projektowaniu tego bazaru nawiązano do tylmanowskiego założenia przy wjeździe na Ordynackie. Poza rzutem poziomym bazaru nie mamy innych przekazów dokumentujących architekturę związaną z targowiskiem. Jedyne zdjęcie zrobione z kopuły kościoła ewangelicko-augsburskiego w roku 1858 dowodzi, że pawilon otaczający plac miał wysokość jednego piętra. Materiały archiwalne przekonują, że początkowo zabudowa była parterowa, dopiero później, ale częściowo już przed 1830 rokiem podwyższono ją o piętro. Autorstwo ostatecznego kształtu architektury bazaru należałoby łączyć z Rosową Alfonsa Kropiwińskiego. W 1827 roku pisał on, że Gajewski wystawił jadki rzeźnicze masyw murowane dachówką kryte, w kwadrat zabudowane na placu tejże posesji, który ma szerokość łokci 90. A długości 170. W rok później Kropiwnicki stwierdził, iż w zabudowaniach egzystujących tenże właściciel znaczne poczynił odmiany, ulepszenia. W marcu 1830 roku wyraził opinię. Pierwsze. Zabudowania murowane jako to jadki rzeźnicze, tudzież sklepiki dla handlujących i przekupniów, Początkowo wystawione na placu tejże posesji całkowicie przerobił na mieszkalne zabudowania oprócz sześciu jatek, które zostawił w dawnym stanie. Po drugie, że ponadto rzeczony właściciel na tejże posesji wystawił całkowicie nowych szesnaście jatek, osobnych, drewnianych dachówków krytych. Trzecie. Że tenże właściciel nową całkowicie oficynę murowaną Dachówką krytą wystawił, która cztery osobne izby mieszkalne murowane formuje. Bazar, który już w części stał się również obiektem mieszkalnym, rozebrano w roku 1882, by wznieść w tym miejscu cyrk i czynszówki. Plan Lindleya z 1897 roku Dowodzi jednak, że pozostawiono w całości wschodnie skrzydło bazaru oraz część zachodniego, natomiast rozebrano skrzydło południowe, gdzie postawiono budynek ujeżdżalni. Przez dziedziniec bazaru przebiegła ulica Okulnik. Budynki kościelne i cmentarz Świątynia Kalbinów. W Alei Solidarności, dawnej ulicy Leszno, pod numerem 76, stoi piętrowa kamienica ozdobiona pozornym portykiem z trójkątnym szczytem. Autorstwo jej łączone jest z nazwiskiem Szymona Bogumiła Cuga, ucznia słynnego architekta dresdyjskiego Johanna Christofa Knefla. Cuk przybył do Polski w roku 1756 wraz z dworem króla Augusta III, który zjechał do Warszawy na czas wojny siedmioletniej. Miał wówczas lat 23. W Dreźnie chyba nie zdążył niczego zbudować, przynajmniej nic o tym nie wiemy. Lato w Polsce, gdzie przebywał równe pół wieku, zniósł kilkadziesiąt obiektów architektonicznych i urządził kilkanaście rezydencji ogrodowych, wypełniając je licznymi pawilonami. Był zdolnym i wziętym twórcą. Należał do czołówki architektów polskiego oświecenia. Kamienica przy Lesznie, wzniesiona w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, była własnością zboru Kalwińskiego. Trzeba jednak przypomnieć, że dzisiejszy obiekt nie jest oryginalny. W roku 1954 bowiem, kiedy poszerzano jezdnię, pierwotna budowla została rozebrana, a następnie zrekonstruowana o kilkanaście metrów dalej w głąb ulicy. Na tej samej posesji, na tyłach kamienicy, stoi na szczęście budynek autentyczny. Zbór gminy ewangelicko reformowany czyli kalwinów. Wzniesiono go w początkach lat 70. XVIII wieku. Pierwotnie stała w tym miejscu jedynie niewielka budowla z poprzedniego dziesięciolecia pełniąca funkcję kaplicy, i właśnie do niej od strony ulicy dobudowano nowy człon. Najcenniejszą jego częścią jest fasada, w której połączono dwa wzorce. Łuk triumfalny i świątynię antyczną. Ten pierwszy zasygnalizowano układem kompozycyjnym z mnęką arkadową, drugi trójkątnym szczytem. Klasycystyczna fasada odznacza się prostotą i monumentalizmem. Przy świątyni, odsunięty od ulicy, znajdował się cmentarz. Wśród nagrobków wyróżniał się pomnik w postaci obelisku wyrastającego z tumby, wystawiony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hajdukowi Jerzemu Henrykowi Bucał, który zginął 3 listopada 1771 roku, zasłaniając króla podczas porwania go przez konfederatów barskich na ulicy Miodowej. Kamienny zabytek, którego autorstwo Stanisław Lorenz przypisał Efraimowi Schregerowi w monografii o tym architekcie, nie uległ zniszczeniu podczas wojny, ale po niej zniknął. Zachowały się na szczęście jego przekazy ikonograficzne. Sama świątynia w czasie powstania warszawskiego 1944 roku została spalona. W odbudowanym w latach 1948-1950 obiekcie, do którego dodano z obu stron niskie aneksy, miał swoją siedzibę Studencki Teatr Satyryków. A od roku 1986 mieści się tu warszawska opera kameralna założona 25 lat wcześniej przez Stefana Sutkowskiego i do dziś przez niego kierowana. Dla uczenia autora architektury budynku Bogumiła Cuga Dyrektor Sutkowski umieścił w halu teatru jego popiersie. Jak dobrze, że ostatecznie obiekt stał się przybytkiem sztuki i to jakiej. Rustykowana elewacja Do czasu powstania warszawskiego 1944 roku przy ulicy Książęcej Obok stojącej do dziś neogotyckiej plebanii kościoła św. Aleksandra wznosił się dwupiętrowy budynek o płaski dziewięcioosiowej elewacji pokrytej w całości boniowaniem płytowym. Pierwotnie łączył się z zabudowaniami kościelnymi sięgającymi placu Trzech Krzyży, wzniesionymi w tym samym czasie, to jest w latach, 1841-1844. Narożnik posesji zajmował bowiem budynek starej plebanii, jednopiętrowy od strony placu, a od strony ulicy Książęcej zaś, ze względu na jej spadek, dwupiętrowy. W przedłużeniu skrzydła przyulicznego wzniesiono oficynę przeznaczoną początkowo na pomieszczenie szkoły elementarnej. Był to właśnie ów obiekt, od którego rozpoczęliśmy gawędę. Autorstwo starej plebanii wiązano z osobą Józefa Grzegorza Lesla albo Antonia Koracjego. Jednak twórcą obydwu budynków, plebanii i oficyny był na pewno Koracj. Zarząd kościoła Świętego Aleksandra po uzyskaniu pożyczki budowlanej tak rozszerzył program inwestycyjny, że otrzymane pieniądze nie starczyły na dokończenie wszystkich robót. Architekci Wacław Riczel i Andrzej Gołoński przygotowali protokół wykazujący stan wydatków, w którym czytamy m.in., że w budynku plebanii do balkonów obrano kosztowniejsze kroksztyny i poręcze, że atyk nie miał być żelazną blachą obity. Elementy te możemy dostrzec na fotografii zrobionej około roku 1870. Jeśli chodzi o budynek szkolny, wykazali, że zamiast piwnic urządzono siedem pokoi, a niektóre roboty, jak na przykład porżnięcie boni na kole. Drożej policzono. Wcześniej w czerwcu 1842 roku zmuszono Koradziego do pisemnego oświadczenia, w którym przyznał, że budowa pozostawała pod jego dyrekcją techniczną. Akta sprawy wykazują zatem także winę budowniczego, który nie powinien był dopuścić odstąpienia. Od planu przez rząd zatwierdzonego Zaproponowano więc, ażeby tak dozorowi kościelnemu Jako i proboszczowi i budowniczemu Udzieloną była nagana Za niewłaściwe w obecnym przypadku postąpienie Zagrożeniem temuż ostatniemu Że w razie ponowienia podobnego uchybienia Koszta nadanszlagowe niewątpliwie z jego majątku poszukiwane będą. Zapewne takie postawienie sprawy było dla Korackiego cieszącego się renomu, przykre i upokarzające. Niewykluczone, że właśnie ten fakt przyczynił się do podjęcia przez niego decyzji opuszczenia Polski na zawsze. Po powstaniu styczniowym pierwszy budynek plebanii został własnością Rosjanina Michaiła Sebastianowa. Na przełomie wieków uzyskał dwupiętrową nadbudowę i secesyjną szatę. Funkcję plebanii przejęła wówczas dawna oficyna szkolna do czasu, gdy w latach 1900-1902 wzniesiono obok niej nowy budynek utrzymany w stylu neogotyckim. Po klasycystycznej plebanii i szkole nieznanych dotąd prac Korackiego pozostały tylko ślady w zapiskach archiwalnych i na fotografii. Brudno Gdy mówimy o cmentarzu brudziejskim czy brudnowskim, bo obydwie te nazwy są w użyciu, chociaż pierwsza jest starsza, Zazwyczaj porównujemy go z Powązkami. Cmentarz na Brudnie ma już ponad sto lat i o tyle lat jest młodszy od Powązkowskiego. Nic więc dziwnego, że mniej ma zabytków i mniej na nim spoczywa ludzi zasłużonych dla kultury i historii narodu. Cmentarz ten do niedawna największy nie tylko w Warszawie. Obecnie większą powierzchnią zajmuje cmentarz północny, ale i w Polsce należy też do największych na świecie. Był przystanią na wieczność ludzi ubogich lub uboższych. Nie ma na nim wielu monumentalnych grobowców z rzeźbami czy murowanych mauzoleów jak na Powązkach. Chowano tu przede wszystkim ludność Pragi, która w porównaniu ze śródmieściem była proletariacka. Gdy na Powązkach zaczęło brakować miejsca, szczątki mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy wędrowały na brudno, które wkrótce stało się cmentarzem dla wszystkich. Spoczywa tu kilka pokoleń warszawiaków, ponad milion osób. Cmentarz ma prosty, przejrzysty plan, którego osnowę stanowią dwie wyzadzane lipami szerokie aleje, krzyżujące się po środku pod kątem prosty. Gdy mowa o zabytkach brudnowskich, to na uwagę zasługuje drewniany kościółek, wzniesiony według projektu Edwarda Cichockiego w roku 1888. Cichocki był znanym architektem warszawskim, Cieszącym się poparciem prezydenta Warszawy Sokratesa Starynkiewicza, autorem stojącego do dzisiaj na krakowskim przedmieściu gmachu Resursy Obywatelskiej oraz dawnego kościoła świętego Piotra i Pawła na koszykach. Patrząc na zgrabną sylwetkę, kościółka na brudnie, pełniącego dawniej funkcję kaplicy cmentarnej, cieszymy się, że ocalał on z ostatniej wojny. Jest to zabytek drewnianego budownictwa z końca XIX wieku. Warto w tym miejscu wspomnieć, że użyte do jego wzniesienia drewno służyło wcześniej do rusztowań przy wymianie trzonu kolumny Zygmunta III. Czy istnieją jakieś inne zabytki na brudnie? Tak choć nie w takiej wielkiej liczbie, jak na większości cmentarzy Warszawy Lewobrzeżnej. Są to także grobowe krzyże żelazne, kilkanaście rzeźb. To wszystko trzeba ratować. Tak sobie rozmyślam, odwiedzając groby ojca i dziadków kwiatkowskich oraz pra, -pra dziadka Adama Szmita, generała byłych wojsk polskich. Pamięć o zmarłych towarzyszy wszystkim ludom i narodom, ale chyba nigdzie na świecie nie objawia się ona tak jak u nas, w corocznym, narodowym, zbiorowym obchodzeniu Dnia Wszystkich Świętych, który ma swój niepowtarzalny nastrój i wymowę. Część piąta z łazienek Władysław Tatarkiewicz Pisząc o Warszawie, nie mogę pominąć Łazienek Królewskich, rezydencji ostatniego króla. Serca stolicy. Historię Łazienek badał i opisywał profesor Władysław Tatarkiewicz. Dlatego właśnie pierwszy szkic związany z tym zespołem pałacowo-ogrodowym chciałbym poświęcić właśnie jemu, profesora Władysława Tatarkiewicza. Poznałem w chwili obejmowania stanowiska Kustosza Pałacu na Wyspie w roku 1960. Niewiele osób wie, że ten wybitny filozof był również historykiem sztuki. W okresie I wojny światowej pracował w łazienkach jako ich kustosz i poświęcił im kilka opracowań naukowych. Już w roku 1913 Będąc w Petersburgu, odnalazł wywiezione przez Rosjan materiały rysunkowe dotyczące łazienek. Na mocy traktatu ryskiego w roku 1921 powróciły one do Polski. Później profesor wielokrotnie zajmował się tematem łazienek, o czym świadczą jego książki. Budowa pałacu w łazienkach, pięć studiów o łazienkach, Rządy artystyczne Stanisława Augusta, łazienki warszawskie, będące biblio dla zainteresowanych tym zabytkiem. Władysław Tatarkiewicz był postacią wyjątkową, nie tylko jako naukowiec, ale też jako człowiek. Muszę tu wyznać, że gdyby nie jego otwartość i życzliwość wobec mnie, nie zająłbym się historią łazienek. Dzięki takiej postawie profesora mogłem nie tylko odkrywać nowe fakty, badając archiwalia, ale też pozwolić sobie czasem na polemikę z jego tezami. Profesor, który przez kilkadziesiąt lat drążył temat, dopuścił młodego badacza do zgłębiania tych samych zagadnień. Co więcej, cieszył się, że kontynuuję jego pracę, nie był zazdrosny i miał dystans wobec siebie samego. To rzadkie cechy. Potrafił też przyznać się do błędu. Z moimi pracami o łazienkach zapoznawał się częstokroć przed ogłoszeniem ich drukiem. Niejednokrotnie miał inne zdanie, ale szanował mój punkt widzenia. Jego postawa powinna być wzorem dla badaczy i nauczycieli. Ukoronowaniem naszej naukowej przyjaźni były słowa wypowiedziane przez niego po przeczytaniu mojego artykułu z rozważań nad Stanisławem Augustem. Teraz mogę spokojnie umierać, powiedział profesor. Kontent, że ktoś zajął się tematem pasji i talentów artystycznych króla, równie wnikliwie jak on sam. Wielokrotnie gościłem w jego mieszkaniu przy ulicy Chocimskiej. Pewnego dnia, jakby przeczuwając nadchodzącą śmierć, profesor się rozrzewnił i powiedział – Panie Marku, pocałujmy się. To było nasze ostatnie spotkanie. Portret Władysława Tatarkiewicza, jego dar dla łazienek, wisiał w moim gabinecie. Miejsce to wybrał profesor. W epoce niszczenia, ale i braku autorytetu, człowiek o takim wymiarze naukowym i moralnym wart jest przypominania, a jego dzieła z traktatem o szczęściu na czele trzeba uznać za drogowskaz. Herkules Kilka lat temu, w pobliżu białego domu, na okrągłym, pustym placyku, stanął kamienny posąg Herkulesa. Jest to rzeźba oryginalna. Powstała około 1770 roku, choć pewne jej elementy są nowe. Jeszcze do niedawna stała wśród zarośli przy scenie amfiteatru. Nie zwracano na nią uwagi, ponieważ była destruktem, bez głowy i jednej ręki. Okrągły placek na wprost białego domu od dawna kusił, by coś na nim postawić. Jeden z ważnych pracowników Muzeum Narodowego proponował ustawienie tu rzeźby przedstawiającej w niebo wzięcie Madonny. Sprzeciwiłem się, bo tematycznie nie pasowała do tego miejsca. Wobec tego ustawiono ją kuriozalnie w ogrodzie na tyłach Sejmu, gdzie wkrótce chuliganie utrącili jej palce i musiała wrócić do wspomnianego muzeum. Gdy tylko łazienki uzyskały niezawisłość, ozdobiłem omawiane rondo posągiem Herkulesa. Rzecz oczywista, nie mógł on tu być eksponowany w istniejącym stanie, gdyż prowokowałoby to wandaly do dalszego niszczenia rzeźby. Trzeba było dorobić Herkulesowi głowę i ramię. Zacząłem szukać pierwowzoru łazienkowskiej rzeźby, ale okazało się, że interesujący nas obiekt był swobodną, barokową interpretacją tematu antycznego, a nie kopią konkretnej rzeźby. Postanowiłem więc dorobić brakujące elementy według modelu współczesnego. Rozglądając się wśród pracowników łazienek, wybrałem brygadzistę Stanisława Kalinowskiego. Nie tylko dlatego, że swą budową przypominał Herkuleca, lecz również dlatego, że cechami charakteru najbliższy był pół Bogu, symbolowi czynów szlachetnych. Wyznam, że tak naprawdę Kalinowskiego lubiłem i uważałem, że można by go unieśmiertelnić w kamieniu. Głowę i ramię modelował artysta-rzeźbiarz Wiesław Winkler, od lat pracujący w łazieniu. A więc i on pozostawił tu ślad swej twórczości Stanisław August na koronie amfiteatru Wśród największych dramatopisarzy świata Umieścił posągi swoich literatów Trębeckiego i Niemcewicza Wziąłem to za przykład I myślę, że król nie ma mi za złe Że Herkules otrzymał nową głowę Portret zasłużonego pracownika łazienek. Salon Królewski W Alejach Ujazdowskich, widoczny od bocznej elewacji, stoi gmach Obserwatorium Astronomicznego, wzniesiony w Ogrodzie Botanicznym w latach 1820-1824. Nieprzypadkowo usytuowany jest bokiem, do głównego wejścia do ogrodu. Chodziło tu o powiązanie obserwatorium ze starszą budowlą powstałą w roku 1790 z polecenia króla Stanisława Augusta i przeznaczoną na cieplarnię, stajnię, wozownię i dom ogrodnika. Od funkcji cieplarni zwano ją z niemiecka Trepphausem. Budynek zaprojektowany przez Jana Chrystiana Kamzecera usytuowano prosto padle do Alei ujazdowskiej. Uczyniono tak, ponieważ miał on zamykać plac przed kościołem ujazdowskim, który zamierzano wznieść w głębi ogrodu na krawędzi skarpy. Ważne było również uzyskanie dobrego oświetlenia oszklonej ściany cieplarni skierowanej ku słońcu. Świątyni nie wzniesiono, ale budynek Trephausu przetrwał do naszych czasów. Dopiero przed 40 laty odkryłem go jako obiekt wcześniejszy od obserwatorium. Segmenty szklarni, w której hodowano ananasy i figi, zajmowały południową część budynku, natomiast wozownie i stajnie północną. Od strony zachodniej postawiono dom ogrodnika, zajmowany przez Jana. Krystiana Szucha. W stanie niezmienionym stoi on do dzisiaj. W środkowej części Trefhausu usytuowano tak zwany salon królewski. Również ocalały do naszych czasów. Jego elewację zdobi wielki, podzielony na trzy części kolumnami jońskimi otwór. W środku szerszy i przechodzący w półokrągłą arkadę. Taką kompozycję nazywa się Motywem paladiańskim. Było to rozwiązanie spopularyzowane w XVI wieku przez włoskiego architekta Andreę Palladio. W środku salon był ozdobiony malowidłami groteskowymi wykonanymi przez Jana Bogumiła Plersza. W gabinecie ryzin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zachował się projekt tej dekoracji malarskiej. Gdyby poskrobać ściany salonu, może odnalazłoby się dzisiaj choćby jej fragmenty. Należałoby podjąć takie badania. Po ostatniej wojnie od strony południowej wyrosły, mimo moich protestów, nowe, szpetne zabudowania szklarni, odgradzające salon królewski od łazienek. Tę pierwotną łączność z królewskim ogrodem powinno się przywrócić. Być może nastąpi to dopiero za kolejnej generacji, opiekunów ogrodu botanicznego. Oby tak się stało. Kadzielnice i pomarańcze Z pejzażem łazienek królewskich wiążą się stylowe latarnie o różnokolorowych kloszach ustawione po obu stronach tarasu przed pałacem na wyspie. Wydawać by się mogło, że były tu zawsze czyli od lat przynajmniej dwustu. Tymczasem ustawiono je dopiero przed I wojną światową. Istnieją więc zaledwie lat sto. Podczas II wojny światowej szkła latarnie zostały stłuczone, a ich oprawy wykonane z blachy cynkowej uległy tak dalekiej destrukcji, że dwadzieścia lat temu zmuszeni byliśmy znaczną ich część wymienić na nowe. Z trwalszej blachy miedzianej, wykonane w pracowni brązowniczej Edwarda Śluska. Brakujące wypukłe szkła latarni wyprodukowała huta szkła w krośnie. Wieczorami, gdy w pałacu organizowane są koncerty i uroczyste spotkania, światło latarni wzmacnia efekt iluminacji miejsca. Odlewane w żeliwie trzony latarnie są ustawione na kamiennych sokołach balustrady obrzeżającej taras od strony wschodniej i zachodniej. W czasach króla Stanisława Augusta pojawił się pomysł ozdobienia cokołów rzeźbionymi posągami. Z myślą tą król nosił się od samego początku gospodarowania w łazienkach, czyli mniej więcej od roku 1770. Zachował się projekt przedstawiający ten zamysł. Budynek barokowej łaźni nie jest jeszcze przebudowany, ale otacza go już tłum posągów. Nic z tego jednak wówczas nie zrealizowano. Puste postumenty posłużyły potem przez lata do ustawiania na nich porą letnią do z drzewkami pomarańczowymi lub laurowymi przywożonymi z królewskiej oranżerii. W roku 1792 roku gdy rozbudowany pawilon łazienki przemienił się już w pałac, odżyła w królu myśl o przyozdobieniu tarasu rzeźbami. Projekt ten, w korespondencji króla z Marcelem Baciarellim, określony został jako muzeum nowoczesne. Zaczęto się do niego przysposabiać. Jan Chrystian Kamzecer wykonał projekt, a Baciarelli po pewnym czasie zawiadomił monarchę, że w miejscu podwyższenia tarasu Przy samym budynku pałacu Ustawił już marmurowe wazony I uprzejmie pytał Czy zasługuje to na akceptację Do realizacji zamierzenia nie doszło Pozostał po nich ślad W posadzie dwóch marmurowych wazonów I rysunek kamzecera Zamiast rzeźb ustawiono na postumentach Przy mostkach trójnożne kadzielnice Zachowały się projekty Kamzecera, na których przedstawiono je w postaci misy wsparty przez powiązane ze sobą metalowe nóżki. Późniejszy rysunek Antoniego Saketiego, pochodzący z roku 1839, ukazuje taras przed pałacem wraz z kadzielnicami. Tak więc gości wstępujących nań witała woń kadzideł. Warto by przywrócić ten zwyczaj. Podczas szczególnych wizyt W miarę upływu latka zielnicy uległy zniszczeniu I na postumenty wróciły dekoracyjne drzewka W końcu XIX wieku liczba wystawianych tu egzotycznych drzew Niepomiernie wzrosła Łazienki wzbogaciły się bowiem o kolekcję drzew pomarańczowych z Nieborowa Zakupioną w Dreźnie w końcu XVIII wieku Tworzono z nich teraz szpalery wzdłuż barier tarasu, a nawet dookoła rzeźb stojących na tarasie. Zachowane fotografie pokazują drzewa pomarańczowe wyrośnięte i o grubych pniach. Kupioną przez cara kolekcję nieborowską zamierzano przewieźć do Petersburga. Pojawiły się jednak nieprzewidziane trudności. Transport koleju niezmiernie ciężkich donic z drzewkami okazał się niemożliwy. Twierdzono, że pod ich ciężarem mogłyby załamać się istniejące na trasie mosty. Wobec tego zaczęto rozważać możliwość transportu najpierw rzecznego, a następnym etapie morskiego. Zastanawianie się nad sposobem przewiezienia drzewek trwało dość długo. W końcu ktoś stwierdził, że w klimacie Petersburga mogą one wymarznąć. Zdecydowało to o budowie w łazienkach nowego gmachu oranżerii na pomieszczenie tej cennej, najstarszej w Europie kolekcji drzew pomarańczowych. Budynek postawiono w 1870 roku w południowej części łazienek, poza wcześniej wzniesioną w 1860 roku nową oranżerią Dzisiaj istniejącą i mieszczącą restaurację Belvedere W czasie I wojny światowej podczas silnego mrozu kolekcja wymarzła Po prostu dozorca nie ogrzał pomieszczenia Strata ogromna Po przejęciu łazienek przez państwo polskie Budynek po nieszczęsnej kolekcji drezdeńsko-nieborowskiej rozebrano Ogród pamięci kiedy łazienki z prywatnego ustronia króla stawały się miejscem coraz bardziej publicznym, Stanisław August do wystawionych tu rzeźb różnych postaci zaczął dołączać wizerunki bohaterów rodzimych. W najbardziej reprezentacyjnym miejscu ogrodu stanął pomnik Jana III Sobieskiego. A w rotundzie pałacu na wyspie Posągi czterech władców Polski – Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I, Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego. Na koronie amfiteatru, obok dramatopisarzy świata, król polecił umieścić rzeźby przedstawiające Trębeckiego i Niemcewicza. Był to wymowny ukłon w stronę współczesnych mu twórców dowodzący ważkości literatury polskiej za czasów stanisławowskich. W wieku XIX poniżej Belwederu stanęły pomniczki poświęcone rodzinie carskiej, ale po odzyskaniu niepodległości zostały usunięte. Wtedy to jako symbol polskości pojawił się w łazienkach pomnik Chopina, Zbogacenie pejzażu ogrodu rzeźbą postaci najwybitniejszego kompozytora narodowego nasunęło mi myśl, by przy gmachu podchorążówki postawić po piersi Piotra Wysockiego. Gdy zaś podchorążówkę przemianowano na siedzibę Muzeum imienia Paderewskiego, ustawiono przy niej rzeźbę głowy tego artysty i dyplomaty odlaną z brązu. Wówczas doszedłem do wniosku, że skoro już pojawiły się pomniki wielkich Polaków, to przecież nie może tu zabraknąć Stanisława Augusta. To też w miejscu, gdzie król zamierzał wznieść swe mauzoleum, ustawiłem jego popiersie, a na kolumnie dźwigającej rzeźbę umieściłem napis w podziemce za łazienki. A potem to już się potoczyło. W różnych miejscach ogrodu napotykamy popiersia zasłużonych Polaków. Maurycego Mochnackiego, Józefa Bema, Jana Kozietulskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Cypriana Norwida i Aleksandra Kamińskiego. Ogród przygarnął również pomnik Henryka Sienkiewicza, który ustawiono w niedalekim sąsiedztwie monumentu Chopina. Wśród rzeźb zdobiących dzisiaj łazienki znalazł się także pomniczek poświęcony Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, budowniczemu portu w Gdyni i centralnego okręgu przemysłowego w okresie II Rzeczpospolitej. Położył on wielkie zasługi dla gospodarki. Ale czy to powód, by monument upamiętniający tę postać stanął właśnie w łazienkach vis, -vis bohatera czynu zbrojnego Piotra Wysockiego w pobliżu Pałacu Myśliwickiego? Otóż Kwiatkowski przez kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej mieszkał w tym pałacu i pracował nad planami mobilizacyjnymi w ukryciu przed obcymi wywiadami. A nawet gdyby tu nie przebywał, to jako wielki Polak zasługiwałby na uhonorowanie go w łazienkach. Rzeźbę wykonaną przez Andrzeja Renesa ufundował zachęcony przeze mnie pan Zdzisław Jakubas Prezes firmy Multico Nie omieszkałem nadto upamiętnić Miejsca Grodu Jazdowskiego I pierwszego zapisanego wydarzenia historycznego Związanego z Warszawą i łazienkami Wystawiłem kolumnę z orłem i datą 1262 Rzeźby stojące w łazienkach wzbogacają ten ogród Estetycznie i treściowo Stał się on miejscem, w którym oddajemy hołd bohaterom przeszłości. To nasz Panteon. Część szósta, niedaleko Warszawy. Raszyn. Niepozorna ulica, biegnąca równolegle do szosy krakowskiej po stronie zachodniej, jest pozostałością historycznego szlaku prowadzącego ze Śląska i Małopolski do Warszawy. Ów trakt w swym północnym odcinku skręcał łukiem do miasta. W części południowej zaś biegł istniejącą groblą historyczną z innego jeszcze powodu. Na niej stoczyli krwawy bój obrońcy Warszawy w 1809 roku, walcząc z przeważającymi siłami Austriaków. Najstarszym obiektem architektonicznym Raszyna jest kościół. Pierwotnie stał tu kościół drewniany pod wezwaniem świętego Szczepana Męczennika i świętej Anny Matki. Murowaną świątynię wzniesiono w roku 1654 z fundacji właściciela Raszyna i sąsiednich Falent, Zygmunta Opackiego. Jest to budowla skromna, jak wiele innych na ziemiach polskich. Stanowiąca uproszczoną redakcję świątyni renesansowej typu, jaki rozpowszechnił się w pierwszej połowie XVII wieku na obszarze od Kalisza po Lublin. Kościół ma plan prostokąta z nieco węższym prezbiterium. Przykryty jest wyniosłym dwuspadowym dachem. Nad wschodnim szczytem znajdowała się sygnaturka. Fasadę bezwieżową z prostym trójkątnym szczytem ozdobiły portal, prostokątne okno nad nim oraz nisze w dwóch kondygnacjach zamknięte muszlami. Wnętrze kościoła, przesklepione kolebko z lunetami, wspartą na ścianach z filarami, zawiera cztery ołtarze. Ich fundatorem był syn Zygmunta Opackiego, Wojciech. On też wystawił drewnianą dzwonnicę oraz otoczył murem, Przykościelny Cmentarz. W roku 1680 w ścianę prezbiterium murowano barokowe, wykonane z czarnego marmuru Dębińskiego epitafium Wojciecha Opackiego z malowanym portretem zmarłego. Ta piękna tablica, jak przypuszczam, mogła być projektowana przez Tylmana. Sto lat później, bo przez ten okres nic się ciekawego w Raczynie nie wydarzyło. Zaznacza swą działalność jego kolejny właściciel Piotr Ferguson Tepper, warszawski bankier, który przyczynił się do rozwoju tej miejscowości, pozwalając na osiedlanie się tu Żydom. Tepper, choć protestant, łożył na ozdobienie katolickiej świątyni. Projekty sporządzał Szymon Bogumił Cuk. Nie zrealizowano niestety niezwykle ciekawego projektu nowej fasady ograniczając się jedynie do zmiany portalu. Nad dachem natomiast wystawiono wówczas sygnaturkę w postaci monopteru przykrytego kopułką. Narożniki elewacji ozdobiono boniami, boczne elewacje zaś płaskimi listwami. We wnętrzu nowym elementem była loża kolatorska, otwierająca się ku prezbiterium. Jej przepiękną, klasycystyczną oprawę nadal możemy podziwiać. Około połowy lat osiemdziesiątych XVIII wieku, vis, vis kościoła, Cuk, wzniósł budynek Austerii, czyli zajazd, istniejący do dziś. Zachował on swój kształt, choć wiele jego elementów uległo przekształceniu. Jest to budowla jednopiętrowa, siedmioosiowa, z trzyosiowym ryzalitem pośrodku. Pierwotnie, jak dowodzi zachowany projekt, otwór na piętrze prowadzący na balkon ujmowały kolumienki. Przez środkową bramę wjeżdżało się na podwórze, ujęte z dwóch stron, przez wydłużone budynki, stajni i wozowi. Przetrwały ich fragmenty. Pamiątką z czasów tepera i cuga jest również zaprojektowany przez tego ostatniego, zapewne około roku 1790 Budynek poczty, ten parterowy obiekt, usytuowany przy szosie krakowskiej, w stosunku do starego traktu został ustawiony ukośnie. Dlaczego? Architektowi chodziło zapewne o to, by prostopadle zamykał on widok z Grobli, czyli dawnego odcinka głównego szlaku. Budynek składa się z dwóch części. Jedna zawierała mieszkania, druga wozownię i stajnię. To niezwykle cenny przykład oryginalnego budynku pocztowego. I pomyśleć, że władze dzielnicy zupełnie nie dbają o to, by doprowadzić go do poprawnego stanu. Na domiar złego jakiś urzędnik wydał pozwolenie na zasłonięcie zabytku wielkimi billboardami. Czy konserwator się na to zgadza? Przenieśmy się na chwilę w północny rejon Starego Traktu. Przy nim znajdują się lekkie, regularne wzniesienia, będące pozostałością bastionów artylerii generała Michała Sokolnickiego, strzelającej stąd do nieprzyjaciela w czasie bitwy raczejskiej 1809 roku. January Suchodorski, malarz polski batalistyki z czasów napoleońskich, wspaniale przedstawił obraz tej bitwy. W głębi widać kościół i austerię, a bliżej wały Sokolnickiego usypane tuż przed rozpoczęciem zbagań obronnych, zapewne również przez mieszkańców ówczesnego Raczyna. A co zrobili przed trzydziestu laty współcześni? Pozwolili, by właśnie w tym miejscu ustawiono pawilony handlowe. Na pierwszym planie obrazu Suchłodowskiego widać przydrożną kapliczkę, nie do wiary, że istnieje ona do dzisiaj. To przy niej położono zniesionego z pola bitwy rannego pułkownika i poetę Cypriana Godebskiego. Moment ów uwiecznił Suchodolski w drugim obrazie, zdobiącym dzisiaj sień główną Pałacu Prezydenckiego przy krakowskim Przedmieściu. Perypetie z Helenowem Kilka kilometrów od Pruszkowa, w rozległym ogrodzie z największym w Polsce basenem wodnym, znajduje się efektowny, neorenesansowy pałac Stanisława Potockiego. Szatę architektoniczną budowli zaprojektował Henryk Margoni około 1860 roku. Pałac w Helenowie ma długą historię. Wzniesiony został w stylu klasycystycznym na początku XIX wieku dla Tomasza Adama Ostrowskiego. Na rycinach Ludwika Horwarta z tego okresu przedstawiony jest on od frontu i z boku. Była to budowla piętrowa, trzyredzialitowa, osioła. Piętro poddaszne zwane mecanino zawierało w każdej osi Niskie okienko. Nad ryzalitem środkowym znajdowało się trzystopniowe, attykowe zwieńczenie. Od tyłu oś środkową ożywił trójboczny ryzalit kryjący salon. Ryzality skrajne w obu dłuższych elewacjach ujęto w pary pilastrów. Autorstwo tej pierwszej formy pałacu od lat przypisywano Jakubowi Kubickiemu, który budował kościół w niedalekim sąsiedztwie, w Nadarzynie. Gdy brałem udział w programie telewizyjnym poświęconym zabytkom polskim, oprowadzałem widzów po pałacu w Helenowie. Analizując jego historię i formę architektury, stwierdziłem wówczas, że autorem pierwszej klasycystycznej budowli był według mnie nie Kubicki, lecz Stanisław Zabadzki. Umotywowałem to tym, że układ trzyrezalitowych elewacji przypomina pałac w górze, budowany przez Zabackiego. W twórczości tego architekta napotykamy takie charakterystyczne elementy jak mezzanino ponad gzymsem koronującym oraz okrągły westibul i trójbocznie zamknięty salon. Występują one w pałacu w śmiełowie jego sztandarowym dziele. Zawaski łączy również formę dwóch istniejących oficyn, których jednoosiowe rizality dekorują pary toskajskich kolumienek oraz okrągłe otwory na piętrze. Po wielu latach Tadeusz Stefan Jaroszewski i Waldemar Baraniewski w książce pod tytułem Pałace i dwory w okolicach Warszawy 1992 uznali, że pałac w Helenowie najprawdopodobniej projektował Zawadzki, choć nie wykluczyli też autorstwa Kubickiego. Taka niejasna interpretacja, albo ten autor, albo tamten, gdy brakuje dowodu na piśmie, zdarza się nieraz w historii sztuki. Drugi epizod związany z pałacem w Helenowie dotyczy pewnego obrazu. Pałac należy dziś do Ministerstwa Obrony Narodowej i pełni funkcje reprezentacyjne. Pięćdziesiąt lat temu z ramienia Muzeum Narodowego uzupełniłem wyposażenie artystyczne jego wnętrz. Gdy przed rokiem odwiedziłem pałac, poproszony o oprowadzenie po nim uczestników spaceru z syrenką, nie znalazłem niestety obrazów, które tam on ongiś zawiesiłem. Natomiast wśród nowych nabytków zauważyłem obraz z kolekcji Stanisława Augusta. Poszukiwałem go od lat. Chciałem, by powrócił do łazienek. Wisiał on kiedyś w pokoju oficerskim na pierwszym piętrze pałacu, co widać na zdjęciu zamieszczonym przez Władysława Tatarkiewicza w jego książce Łazienki Warszawskie. Obraz ten został uznany za zaginiony podczas II wojny światowej i znalazł się na liście strat wojennych. Jest to dzieło malarza Jean-Baptiste Le Paona, zatytułowane Polowanie na tygrysy. Przedstawia scenę walki jeźdźca na koniu z tygrysami. Jeźdźcem jest książę Karol von Zigen nassau mąż Karoliny Gostzkiej. Książę Karol cieszył się sympatią króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i może właśnie dlatego obraz ukazujący jedną z jego egzotycznych przygód myśliwskich, których miał ponoć mnóstwo, znalazł się w Królewskiej Galerii Obrazów Pałacu na Wyspie. To, że jean Le był znanym twórcą francuskim, mogło również zadecydować o zainteresowaniu króla tym dziełem. Inwentarze pałacu z XVIII, XIX i XX wieku potwierdzają istnienie obrazu w zbiorach łazienkowskich. Niestety, przed ostatnią wojną polowanie na tygrysy wywędrowało z łazienek. Instytucja o nazwie Państwowe Zbiory Sztuki 11 listopada 1936 roku przekazała obraz do Belwederu, w którym urządzono Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego. W protokole zawarto informację podpisano przez Alfreda Lauterbacha, dyrektora Państwowych zbiorów Sztuki. Że obiekty znajdujące się do dnia 12 maja 1935 roku To jest do zgonu pierwszego marszałka Polski W Belwederze w charakterze depozytu Są teraz oddane całkowicie I na stałe wymienionemu muzeum Po sobie dyrektora podpułkownika Borkiewicza Adama Polowanie na Tygrysy Stało się w ten sposób własnością muzeum w Belwederze Gest ten, wykonany zapewne pod presją czynników politycznych Był rzeczą niewłaściwą I dzisiaj nie musimy ówczesnej decyzji uznawać za obowiązującą Zwłaszcza, że Muzeum Marszałka Piłsudskiego w Belwederze nie istnieje Po wojnie Obraz trafił do Muzeum Wojska Polskiego I tam nadano mu nowy numer inwentarzowy Co oznaczało, że jego nowym właścicielem Stała się ta instytucja Następnie muzeum wypożyczyło dzieło Lepaona Pałacowi w Helenowie Gdy je tam odkryłem, wystąpiłem O przekazanie go z powrotem do łazienek Muzeum Wojska Polskiego wyraziło zgodę tylko